Myślałem, że będę na końcu, ale tak wychodzi. chodzi. I skończyłem z postawieniem pytania, co dalej, co mogę robić i było takie wołanie o po pomoc. I myślę, że w moim przypadku Bóg bardzo szybko zaczął działać. Zaczęło się od tego, że usłyszałem w parafii zaproszenie na katechezy, drogi na okatechmenalnej i to było właśnie 8 lat temu. Mogę powiedzieć, że na okatechmenalna uratowała moje życie, bo cały ten kryzys, który trwał właśnie osiem lat, po mnie tak dosyć gładko przeszedł. Ja od razu dostałem ten środek znieczulający dostałem też bardzo duże narzędzia, które zacząłem wykorzystać, żeby sobie z tym wszystkim poradzić. Po jakimś czasie jednak zorientowałem się, że droga energii komunalna to, to jest bardzo dobra, wspaniała informacja, wychowa, Natomiast mi jeszcze czegoś brakuje, nie ma tego takiej wąskiej i ścisłej specjalizacji, która by się mogła odnieść do tej mojej konkretnej sytuacji. A ta sytuacja bardzo, bardzo mnie wolała i ja szukałem, strasznie szukałem czegoś, czegoś więcej, jakiejś większej informacji, co ja mogłem zrobić w tym, w tym przypadku. I nawet będąc już na drodze, były takie momenty, że czułem się opuszczony, nawet przez Boga. Jednak też jakby Bóg dosyć szybko zareagował, bo poprzez pismo Miłujcie się dostałem informację, że są rekolekcje Ruchu Wiernych, wiernych serc w Wiglach Kołczystochowej. I jak tam pojechałem, spotkałem się ludzi z Sychar ze Wspólnoty Trudnych Małżeństw w Sychar. Tam, że jeszcze pan jak lider Wspólnoty Sychar powiedział mi taką rzecz. Zastanów się, dlaczego tutaj jesteś, może, może Bóg Święty chciałby ci coś tutaj powiedzieć, może pobudzić się do jakiegoś działania. I dosyć szybko zostało zawiązane od modlisko, Sytar w Lublinie. Ja muszę powiedzieć, że moje świadectwa, które mówiłem o moim małżeństwie, pierwszy raz wygląda dzisiaj w takiej formie, jaką mówiłem. Muszę powiedzieć, że kilka dni temu przeżyłem ogromne naprocenie że już myślałem, że już jestem blisko Boga, że chodzę, należy do wspólnoty na okrętychmanalnej od 8 lat, to już prawie 4 lata w Sycharze, że ja już wszystko wiem, tak bardzo blisko jestem Boga, ten Bóg tak dba o mnie. Ja już w ogóle idę koło świętości. Trzy dni temu rozmawiałem z Mirką i jak mi powiedziała o koncepcji tutaj na, na spotkaniu, z księżnikiem, powiedziała mi, no musisz powiedzieć, jak to było przed, przed Sychami, więc ja mówię, no co ja mam powiedzieć, ja cały czas, moja postawa była cały czas niezmienna, ja kochałem żonę, kochałem żonę, wierzyłem w to, że moje małżeństwo da się uratować, chciałem ratować to małżeństwo. Natomiast Mirka świadomiła podczas tej rozmowy. Już nie chcę cytować tych słów, które używa, ale jak uświadomiłam nie mam dosyć mocno, że nie było tak kolorowo w moim życiu, ale nie byłem. Też podczas rozmowy z katechistami czułem takie mocne uderzenie, które też nie uświadomiło, że nie byłem taki święty. I bardzo dobrze, bo o to chodzi, żebyśmy cały czas się formowali cały czas szukali, cały czas rozmawiali, to yy, chodzi o to, żebyśmy gdzieś tam szli we właściwym kierunku. Jak wygląda moja sytuacja w tym momencie? Ja mam to szczęśliwe położenie, że yy, żona prowadziła się z dziećmi, co prawda rozwód też został przeprowadzony. Tu chcę zwrócić uwagę, że nigdy nie zgadzałem się na ten rozwód, nie podpisałem żadnych dokumentów. Zwracam na to uwagę, bo też yy, nie tak dawno w rozmowie z jednym z księdzem, yy, z jednym księdzem yy, słyszałem zdziwienie, yy, jak ten rozwód został porzucony, a się pod tym jest to możliwe, jest to możliwe w prawie polskim, jest to możliwe. Cytując wypowiedź jednego z prelegentów na UKSW w zeszłym roku, powiedział, że w sądach w Polsce, w sądach rodzinnych dokonuje się nic innego jak rzeź małżeństwa. To jest mocne stwierdzenie, ale tak jest. Jak przychodziłem do sprawy rozwodową, która trwała tam dwa lata, ta lata, ta lata Dokładnie tak się czułem, jak idę na rzeź. I tam takie sytuacje się działy. Moje dzieci zostały wysłane do takiego ośrodka w studiu RODK, to jest ośrodek psychologiczny. Mieli ocenić, czy rozwód nie wpłynie negatywnie na rozwój dzieci. No i po tych badaniach, jakieś papierki, piramidki, testy została wydana opinia, że nie. Że taka sytuacja, jaką mam tam, to w najlepszym rozwiązanie, będzie rozwód. Natomiast, co dziwne, jak rozmawiam z psychologami chrześcijańskimi, oni mówią zupełnie co innego. I wszyscy, którzy są w jakikolwiek sposób związani z wiarą, Mówią zupełnie co innego, że rodzina to jest podstawa. Trzeba robić wszystko, żeby to uratować. Wiadomo, że jest, jeżeli jest patologia, jest przemoc, jest jakaś alkoholizm, sytuacje, w których nie da się znieść, jest coś takiego jak instytucja separacji. Nie musimy się rozwodzić. Możemy poprosić sąd o separację. I to nie jest rozwód. Tak jak mówił ojciec Pio, rozwód jest pełny do piekła, nie musimy tego stosować. No i wracę, wracę do tej mojej sytuacji, więc ja codziennie chodzę do dzieci, widuję się prawie codziennie z żoną. Mogę powiedzieć, że te moje emocje zaczęły stopniowo opadać, Zauważam te swoje błędy. Staram się widzieć nie tylko siebie, ale widzieć i żonę, no i szczególnie właśnie o tych kilku dni myślę, że, że będę rzeczywiście jeszcze bardziej spuszczał wstąpną, no. a co będzie to Bóg pokaże. Dziękuję.